Samasz, polska marka, która eksportuje i do Ameryki, i do Rosji, i do Kazachstanu, i do Afryki, właściwie na cały świat, bo już słyszałam, że również do Australii. Pytanie, jak marka z Podlasia radzi sobie u nas na Pomorzu, bo jesteśmy teraz na największych pomorskich targach w Lubaniu koło Kościerzyny. Pan Janusz Ferenc, reprezentujący markę Samasz, wie o tym najlepiej, bo to naszych pomorskich rolników zna na co dzień. Jak Jakie maszyny Samasza cieszą się największą popularnością tutaj u nas w regionie pomorskim? Największą popularnością na tym regionie cieszą się maszyny typu Samba, kosiarki dyskowe, jak również też KT, kosiarka dyskowa KT z centralnym zawieszeniem, zgrabiarki dwukorezolowe, jak również zgrabiarki szeregowe. Nowością dzisiaj na targach, którą pokazujemy i zgłosiliśmy ją do hitu targowego jest to Twist 600, jest to zgrabiarka grzebieniowa, taka nowość nasza, która może być agregowana z innymi maszynami, czyli montujemy zgrabiarkę na przednim tuzie, zgrabiamy materiał, i jak również trafia ten materiał do prasy bądź też przyczepy z tyłu. Także rozwiązanie innowacyjne, pierwsza, pierwszy producent w Polsce takiej maszyny i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że na tym terenie też będzie duża tego sprzedaż. Krótko mówiąc, możemy z przodu zapiąć sobie tą zgrabiarkę, z tyłu praso prasowijarkę też. i za jednym przejazdem robić to, co dotąd robiliśmy dwoma tak, przejazdami. Tak. Często właśnie wykorzystywać trzeba było więcej niż jeden ciągnik. Teraz możemy wykorzystać jeden grabiąc i pracując jednocześnie, czyli e, mniejsze zużycie paliwa, mniejszy nakład pracy, jeden ciągnik, tak? ekonomia tutaj widać też... E, dla gospodarza, który jest teraz już nowoczesny, tak? już, już chce, chce oszczędzać, tak? wiadomo, produkty takie jak paliwo, jak energia są bardzo drogie i czas, i, i czas, oczywiście jest bardzo ważny, żeby na tym oszczędzać, prawda? i tutaj my wychodzimy właśnie z taką innowacją jak zgrabiarka grzebieniowa, twist czołowa która to no, zapewnia, prawda? Ale trzeba mieć przedni wałek odbioru mocy? A tutaj powiem, że nie. Tylko trzeba mieć przedni TUS i napęd jest hydrauliczny za pomocą hydromotorów. Ale to w takim razie ile wyjść hydrauliki nam jest potrzebne jeśli chcemy zasilić sobie tą hydrauliką i prasę z tyłu i jeszcze zgrabiarkę z przodu. To są to już szczegóły techniczne i dopasowane jest do klienta, jaki też macionik, ale wyjścia hydrauliczne są dwa z przodu. Do rozkładania i składania maszyny do transportu bądź na uwrociach, jak również do pracy, tak? Kolejne wyjście hydrauliczne. Ile do pracy hydra, wyjść hydraulicznych, tego nie wiem. No właśnie, ale teraz może dojść do sytuacji takiej, że ile pan ma wyjść w ciągniku? Cztery, a tu są potrzebne cztery, ale pary. I co wtedy? Wtedy też można się odwołać do producenta, do serwisu, żeby też doposażyć taką maszynę, bo niestety musimy doposażać, jeśli mamy mniej niż wymagana ilość. Wtedy serwis producenta ciągnika, akurat, czy też, czy dealera ciągnika wyposaży taką maszynę dodatkową parę wyjść hydraulików, jeśli jest taka potrzeba. Często w podstawowym wyposażeniu, konwencjonalnych ciągników średnio cztery pary hydrauliki winny wystarczyć. tak Trzy pary nawet, tak zależy jaka maszyna jest z tyłu agregowana. Jeśli to będzie przyczepa samozbierająca, to praktycznie mamy tylko wykorzystaną hydraulikę do twista, tak? tego zbiarki grzebieniowej. Jeśli mamy prasą, prasowiarkę, jednak musimy wtedy pomyśleć o większej ilości par hydraulicznych, ale to jest do zrobienia, także tutaj bym się tym nie martwił. Bardziej bym zwrócił uwagę na czystość zbieranej paszy, bo też jest bardzo ważne, że nie jest nie jest już tak bardzo agresywnie e, mieszana z nieczystościami, z piaskiem, tylko delikatnie jest zgrabiana dużą ilością grzebieni do środka. A ta zgrabiarka tutaj stoi gdzieś na Waszym stoisku? To możemy do niej podejść? Tak, zapraszam. Możemy podejść. Mijamy przy okazji właśnie wspomniane y, prasy, a y, sama zgrabiarka, proszę jeszcze powiedzieć jaka jest jej szerokość robocza? Szerokość robocza jest to 6 metrów e, zgrabianej powierzchni. Jest to stała, stała szerokość. Za traktorem Aha, i przed nami rzeczywiście jest zielona jak samasz, szeroka, składa się z elementów rozkładających dwóch na każdą stronę. Dokładnie, składa się z elementów dwóch, dwóch ramion wirnikowych na dwie strony i elementy robocze zgrabiające są w postaci grzebieni, bardzo podobnych jak w podbieraczu, w prasie czy też przyczepie. Zapraszam też do obejrzenia naszej maszyny na naszej stronie internetowej w pracy. Można zobaczyć ją również na różnych stronach internetowych typu YouTube. Też na naszej stronie Samasz w, też mamy filmy jak to pracuje. A czy mi się dobrze zdaje, że te palce są takie jakby bardziej giętkie i krótsze? Tak, tak. To jest specjalny typ zębów z, no, zrobionych na zamówienie przez, dla tego typu zgrabiarek. Jeśli chodzi o ewentualne y, uszkodzenie i konieczność wymiany, widzę, że jest montowane na jednej śrubce, to chyba nie ma problemu y, z uszkodzeniami i wymianą, prawda? Tak, jest to szybka, szybka wymiana. Tutaj jeśli chodzi o wymianę elementów roboczych, y, robimy to, y, można nawet zauważyć wizualnie, bardzo szybko, też w tym nie ma problemu. Ty stare pytanie zadając, to co tu się może zepsuć? Jak to maszyna, tak? Złośliwość rzeczy, rzeczy martwych w zależności od użytkowania, tak? Jeśli użytkujemy zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją obsługi, maszyna spełnia swoją funkcję i jest bardzo żywotna, tak?